i tylko od czasu do czasu wśród pochylonych głów zajaśniała na chwilę jego czupryna. Gdy kończyło się nabożeństwo i ludzie tłumnie wychodzili z kościoła, ciągnąłem moją babkę lub matkę, by mógł przejść koło nas, oddając nam ukłon wojskowy. Odcinek trzeci Którejś jesieni pojechałem z dziadkami do kuku ciszek na pogrzeb pana Chorodyskiego. Był to cichy, słoneczny dzień Po polach snuły się już pajęczyny A drzewa stały nieruchomo w swej jesiennej krasie Z purpurą klonów i i z pozłotą brzus Narodu nagromadziła się wielka moc Przyszli ludzie z sąsiednich parafii Z leśnych Łabonar, górzystych Tawrogin I z dalekich Wingmian, A nawet aż spod Ucian i Owanty Zjechali się też sąsiedzi i krewniacy zmarłego. Przyjechali sędziwi bracia Bronisze i pan Kurmin z Duciszek, i pan Butlar z Sugint, i pan Stefan Jałowiecki z Jasan, i pan Romwald Małecki z Sidoryszek. Ksiądz skończył obrzędy, posypały się grudki ziemi na trumnę, zaczęto zasypywać dół. Jeden ze starszych panów przemówił w serdecznych słowach, wspominając życie i zasługi zmarłego. A białowąsy Wincenty Trykuń, gospodarz z wsi Trykuny, z 63 roku, po opowiedział, jak to pan rotmistrz Chorodyski pomagał i ratował ludzi w czasie powstania. Nad mogiłą umocowano wysoki krzyż z męką pańską, a poniżej, Zawieszono mały krzyżyk na czerwonogranatowej granatowej wstążecce. Dziadek ze wzruszeniem pokazał mi ten krzyżyk, zaznaczając, że nazywa się Virtuti Militari i nadawany był w państwie polskim. — W państwie polskim? — zapytałem ze zdziwieniem. Co niedzielę po nabożeństwie śpieszyłem się też, by zobaczyć się z moją chrzestną czekała na mnie przy swojej dobrze okutej i pięknie wymalowanej nietyczance, zaprzęgniętej w parę okrągłych jak ogórki mierzynków. W rodzinie mojej przestrzegano tradycji, aby jednym z rodziców chrzestnych był wieśniak z sąsiednich wsi. Chłopca trzymała do chrztu gospodyni, a dziewczynkę gospodarz. Moją chrzestną była wdowa Weronika Peledas – Zamożna gospodyni z wsi Pełedy Zjawiała się w kościele przybrana W całej krasie litewskich samodziałów Z jedwabną chustą na głowie I ciężkim sznurem korali Miała włosy jasne jak len Niebieskie oczy I piękną twarz Mateusz, nasz stary stangret Zazwyczaj patrzący z wysokości swego kozła Z dużą pobłażliwością Na zgromadzonych przed kościołem parafian Względem mojej chrzestnej Zachowywał wielki szacunek I zwykł był mówić Chrzestna panicza to akuratna I sławna na Całą parafię kukucijską A kiedy przystroi się na odpust do kościoła To paniczu Wprost alleluja Lubiłem bardzo moją chrzestną, gdyż była pogodna, miła i nieraz służyła mojej matce radą w różnych drobnych kłopotach gospodarstwa domowego. Uciekałem również do chrzestnej, kiedy chciano mnie ukarać. Mieszkała w obszernej, ładnie ozdobionej, krytej słomą chacie z ganeczkiem porośniętym dzikim winem. Izby były czyste, zawsze dobrze wymiecione i posypane tatarakiem. Pachniało wypieczonym chlebem, ziołami i miodem. Chrzestna nazywała mnie zawsze z litewska po imieniu w trzeciej osobie. Słuchała moich skarg uważnie, ale nigdy nie brała mojej strony i często dawała mi takie pouczenie, które bardziej ukształtowało moją katolicką postawę niż zrobiłby to jakikolwiek katecheta. — Czy to Pan Bóg dał człowiekowi wolę, aby go każdy za nos wodził? — pytała, gdy zrobiłem coś złego. — Szczupak w naszej zejmianie, tak on płynie swobodny w jedną i drugą stronę, a za przeproszeniem słoma czy kawał drzewa płynie tam, gdzie prąd poniesie. Gdzieś daleko za jeziorem zerwała się piosenka... Odbiła echem o powierzchnię wód i zamilkła w powietrzu ostatnia zwrotka. Sejo, rutu, sejo, metu, sejo, irleleju. Miało się ku wieczorowi. Uzbierałem po brzegi dwa kosze grzybów, nie jakich tam opieńków, jedliniaków czy maślaków, ale pełne kosze prawdziwych borowików i aromatycznych sosnowych ryzów. Włosy i ubranie pokryła pajęczyna z igliwiem, a twarz i ręce umorosane były grzybami. Wdychałem pełną piersią powietrze wieczorne pachnące sośniną, uwiędłymi liśćmi i mchem. Zakończyłem grzybobranie. W oczach migotały mi wciąż ryzeł ukryte w igliwiu, aż w głowie się kręciło. Wyszedłem wreszcie z zagai sosnowych uroczyska Paramavitieś na wysoki brzeg jeziora Jesiaty. W dole lśniła zielonawa wdoń jeziora, na której słońce zachodząc składło ostatnie blaski. Stanąłem oczarowany pięknością widoku i kolorytem wczesnej litewskiej jesieni. Następnego dnia miałem jechać do szkół w Petersburgu. W Petersburgu mieszkali na stałe moi rodzice. Nie obawiałem się więc tego wyjazdu. Było mi jednak niesamowicie smutno. Skoro świt następnego dnia, uczepione ręki zasnego pana Erazma Downarowicza, rządcy Syłgu dyszek, olbrzyma o łagodnych niebieskich oczach i złotym sercu, wyjeżdżałem z folwarku powierzyniec, gdzie akurat zaczynano kopać ziemniaki. Poranek był jasny i cichy. Szron trzymał się jeszcze na murawie. Liście bez szelestu opadały na ziemię. Mgła stała nisko w dolinach. Nad ziemią snuły się już dymy z ognisk, na których robotnicy rolni palili ziemniaki. Pachniało zwiędłą leciną i dymkiem. Poczułem ogromną miłość do tej ziemi, I niechęć do wyjazdu do miasta Z kieszeniami napchanymi pamiątkami syłgudyszek A więc flaszeczką napełnioną wodą z jeziora Jesiaty Pękiem włosia wyciętego z ogona mojego kuca dukata Kozikiem i jakimiś sznurkami Usadowiłem się na koźle obok starego Mateusza I ruszyliśmy w drogę Jechaliśmy gościńcem leśnym na podłabożkę Wasiliszki, kołtyniany, aż wreszcie wynurzyliśmy się z lasów na szeroki traktat przecinający kolej pod stacją nowoświęciany. Z głową przepełnioną wspomnieniami z domu usiadłem na swoim miejscu w wagonie i zasnąłem snem twardym, zmęczony tęsknotą, podróżą i monotonnym stukaniem pociągu. Przez sen słyszałem początkowo jeszcze gwizd lokomotywy lub przeciągły dzwonek na jakiejś małej, odludnej stacyjce, a potem wydało mi się, że słyszę głosy psów. Chrapliwy bas, fagociuty i dyszkant naszej lutni ze sworygończej syłgudyszek. Głosy się oddalały. Psy pognały gdzieś daleko w lasy wizuńskie, A mnie śniło się dalej, że stałem na przesmyku, w morgowaniu, na brzegu głębokiego jaru, przecinającego bory łabonarskie. Spadł śnieg. Powietrze było miękkie, pachniało odwilżą. Psy trzymały dobrze trop. Krótki, szary dzień zimowy miał się ku końcowi. W lesie panowała głucha cisza, przerwana skrzeczeniem sujki, przylatującej na gałęzie sąsiedniego dębu, lub krakaniem wron ciągnących ponad borem na nocleg. Nagle usłyszałem w gęstwie jakiś szelest. Zamajaczyło coś czerwonego. Na polanę wysunął się cicho lis i z kitą wyciągniętą w jedną linię sunął w stronę jaru o jakieś czterdzieści kroków ode mnie. Krew uderzyła mi do głowy. Całą siłą woli opanowałem nerwy, Wziąłem lisa na muszkę, zakładając jak się należy, i pociągnąłem za cyngiel. Lis zrobił jeszcze parę kroków, zatoczył się i padł bez ruchu. O nie miałem z radości! Oprzytomniałem dopiero, gdym usłyszał tuż przy sobie ujadanie swory gończych, które w każdej chwili gotowe były rozszarpać mi zdobycz. W ostatniej chwili zdołałem uchwycić lisa za tylne łapy i unieść w górę. Psy skakały koło mnie coraz natarczywie, ale z gęstwiny wynurzył się pan Boluta Brzeziński i Ciszek, właściciel Fago Ciuty i większości tej psiej kompanii. Odegnał psy, zagrał na trąbce pogrzebowego, obejrzał dokładnie zdobycz i po ponamyśle umaczał palec w posoce lisiej i wysmarował moją twarz. Potem zajechaliśmy do naszego dworu. Byłem głodny i z rozkoszą zasiadłem do dobrej porcji smażonej po litewsku świeżej kiełbasy, pachnącej majerankiem i cebulą i bigosu, do którego dziadek dolał osobiście kilka kieliszków wina. Ogarnęło mnie miłe uczucie. Jakżeż błogo po dniu w lesie było rozciągnąć się w miękkiej, czystej, i pachnącej ziołami pościeli, I zasnąć, ab nad ranem usłyszeć, jak służba zapala w piecu, jak czaskają w ogniu smolne uczywa. Już dnieje, ale pokój to tonie jeszcze w mroku. Ogień z pieca rzuca czerwone światło i gra blaskami po ścianach. Drzwi się otwierają. I wchodzi Tomasz, niosąc tackę z pachnącą kawą i garnuszkiem gęstej śmietanki, półmiskiem pełnym różnych wędlin i serów i rumianymi bułeczkami. Ranek obudził mnie w gadczynie ostatniej stacji przed Petersburgiem. Z trudem wyrwałem się z tego snu, ale nie było już czasu na rozpamiętywanie. Pociąg wtoczył się na niską równinę. Osiedla zaczęły się zagęszczać, wreszcie z mglistej dali wysunęły się kontury Petersburga. Dom nasz w Petersburgu stał na wyniosłym brzegu Newy. Na trakcie łączącym Petersburg stwierdzą Szlisselburską i jeziorem Ładoga. Po drugiej stronie szerokiej i majestatycznej rzeki czerwieniały mury osady fabrycznej, A dalej, jak okiem sięgnąć, ciągnęły się tundry i lasa Szchen ku wybrzeżom Morza Białego. Za naszym domem i parkiem widać było zabudowania aleksandrowskich zakładów budowy parowozów i wagonów, największych w owym czasie w całym państwie rosyjskim. Mój ojciec był dyrektorem naczelnym tych fabryk. Przedtem rodzice moi mieszkali nad Mojką I tamtego domu sięgają moje najstarsze wspomnienia dzieciństwa, to jest śmierć cara Aleksandra II. Stoi mi w oczach wysoka postać mojego ojca, wówczas pułkownika inżynierów wojennych w szerokim płaszczu mikołajewskim, z hełmam ozdobionym białym pióropuszem na głowie. Spod płaszcza wyglądały palone buty z ostrogami i ciężki pałaż w metalowej pochwie. Przed domem stały sanie pokryte niedźwiedzią skórą, a Stangret, którego imienia już nie pamiętam, na wyciągniętych z Ruska rękach z trudem przyczymywał parę czarnych orłowskich kłusaków przebierających niecierpliwie nogami. Mój ojciec, mimo udziału w powstaniu 63 roku, zachował pewien sentyment dla osoby Aleksandra II. Sentyment, który, jak zauważyłem, podzielali ci, którzy zetknęli się z carem przed powstaniem, a przede wszystkim byli wychowańcy Mikołajewskiej Szkoły Inżynierów Wojennych i Akademii Inżynierów Wojennych. Większość podchorążych tych szkół to byli Polacy, przeważnie z Litwy lub Białorusi. W okresie poprzedzającym powstanie na korytarzach tych uczelni słychać było więcej mowy polskiej niż rosyjskiej. Aleksander II sam mówił dość płynnie po polsku. Zwykł był zwracać się do polskich podchorążych w ich języku. Mając słabość do młodzieży polskiej, otaczał dużą opieką oba zakłady i był ich częstym gościem. W czasie manewrów W roku poprzedzającym powstanie, gdy szkoła inżynierów wojennych bardzo umiejętnie i szybko przerzuciła pontony przez rzekę Newę pod Petersburgiem, Aleksander II, stojąc za wysokim brzegu, zachęcał pracujących w dole pod chorążych okrzykami po polsku. — Dobrze, chłopcy! Powstanie znacznie przerzedziło szeregi podchorążych. Wielu zginęło, wielu emigrowało za granicę. Ojciec mój ciężko chory dostał się w pierwszych dniach wybuchu powstania do niewoli i jedynie dzięki wstawiennictwu naszych rosyjskich krewnych, książąt Trubieckich i Wołkońskich, został ułaskawiony jako prymus otrzymał pozwolenie ukończenia studiów. Aleksander II do końca życia zachował żal do Polaków za powstanie, a szczególnie do wychowańców szkół inżynierów wojennych. Podkreślał często, że Polacy własną ręką przekreślili wszelkie możliwości poprawy swego statusu politycznego i to w przededniu daleko idących reform. Opowiadał mi ojciec, że Aleksander II nie mógł przeboleć skazania na śmierć inżynierów wojennych kapitana Sierakowskiego, poruczników Maleckiego i Stankiewicza. Szkoła i Akademia Inżynierów Wojennych mieściła się w dawnym pałacu cara Pawła I, położonym samotnie wśród rozległego parku nad brzegiem rzeki Fontanki. Był to olbrzymi budynek z szarego granitu, otaczający z czterech stron dziedziniec zamkowy. Historia tego gmachu, związana z tragiczną śmiercią cara Pawła I, zamordowanego tam przez grupę spiskowców, wśród których znajdował się późniejszy car Aleksander I, interesowała mnie bardzo, gdyż podobno duch Pawła I miał się często ukazywać nocą w korytarzach zamkowych. Z tej zapewne racji weszło w tradycję szkoły pełnie nocnej warty po dwóch. Ojciec pod wpływem moich ciągłych pytań o akademię zabrał mnie kiedyś do tej szkoły. Wielkiej tak zwanej sali aktowej na marmurowej tablicy z wypisanymi nazwiskami prymusów szkoły, z dumą i podnieceniem przeczytałem pod rokiem 1865 nazwisko mojego ojca. Wśród inżynierów pracujących w zakładach aleksandrowskich było wielu Szkotów i Polaków. Szkoci w owych czasach tworzyli w tej części Petersburga potężną, a zamożną kolonię przemysłową. Posiadali oni ogromne przędzalnie jak newska manufaktura, czy sławną w całej Rosji fabrykę sukien Tortona oraz papiernie i wielkie browary. Wysoki płot oddzielał naszą posesję od sąsiadującej z nami parafii szkockiej. Szkoci, jak wszyscy Anglosasi, żyli własnym, zamkniętym życiem Izolując się od otoczenia i patrząc z wysoka na Rosjan, z którymi mało uczymywali kontaktów, szczególnie w życiu prywatnym. Na osiedlu aleksandrowskim Szkoci zorganizowali własny klub. Posiadali swoje place tenisowe, żaglówki na rzece, swoje sklepy kolonialne, swoje piekarnie, no i rzecz oczywista, własną parafię z kościołem szkockim i angielską szkołą, pastorem szkockim a zarazem kierownikiem szkoły był David L. Kay do pomocy miał miłą, przystojną brunetkę z Edynburga Miss Mary Logan za namową babki i dzięki jej szkockiemu pochodzeniu rodzice oddali mnie do tej szkoły gdzie miałem odebrać podstawowe wykształcenie i nauczyć się języka angielskiego w szkole tej spędziłem dwa lata Szkoła była koedukacyjna, także sąsiadowałem z małą, niebiesko oką Lucy Maxwell, córką zamożnego właściciela przędzalni. Lucy była najmilszą towarzyszką mego dzieciństwa. Uczyliśmy się i bawili wspólnie, a ja zapałałem do niej gorącą, pierwszą miłością. Lucy to wykorzystywała. Nie było bowiem rzeczy, której bym dla niej nie zrobił. Odrabiałem jej zadania obdarzałem najcenniejszymi skarbami jak rzadkie znaczki poczowe lub cenione w tym czasie pierwsze stalówki aluminiowe. Chłopcy natomiast mnie razili, bo nie mogłem się przyzwyczaić do, jak później się przekonałem, częstego u Anglosasów donosicielstwa i skarżenia, kłamstw oraz absolutnego nieprzyznawania się do własnych win ze skłonnościami do spychania ich na innych. Lucy na pewno była do nich podobna, ale w Lucy się kochałem i dzięki niej lubiłem tę szkołę. Pewnego dnia matka, przeglądając moje zeszyty, z niemałym zdziwieniem odkryła w jednym z nich wypisane atramentem na każdej stronnicy imię Lucy. Niestety, w następnym roku Zmuszony byłem do przejścia do rosyjskich szkół rządowych. Liceum cesarskie w Petersburgu, w którym zapisano mnie na Wydział Konsularno-Ekonomiczny, mieściło się w długich, wymalowanych na różowo gmachach przy prospekcie Kamienno-Ostrowskim. Dwóch majestatycznych Szwajcarów w czerwonych płaszczach z pelerynami, oprzytymi na brzegach orłami cesarskimi, witało dobrodusznie wkraczającą do szkoły młodzież. Ubrany w mundur z czerwonymi obszywkami na kołnierzu i mankietach i w granatowych, długich spodniach stałem codziennie przez lat parę w szeregu tzw. pierekliczki, czyli apelu. Pierwsze tygodnie w liceum były dla mnie udręczeniem. Otoczenie kolegów Rosjan było jakoś nad wyraz obce, a z nauczycieli... Nienawidziłem szczególnie Walerego Andryjewicza Czewakińskiego, nauczyciela historii, który nie lubił mnie wyraźnie, bo czułem się Polakiem i byłem katolikiem. Jego głos? Pierie Jasławski. Pożałujcie kdowskie. Proszę do tablisy. Prześladował mnie na każdej lekcji. Czasy panowania Aleksandra III wyryły głęboki ślad na stosunku Polaków do Rosjan. Za jego panowania tępiono systematycznie wszystko, co miało najmniejszą styczność z polskością i wiarą katolicką. Na ścianach urzędów rosyjskich, na stacjach kolejowych w Królestwie, na Litwie, na Białorusi wisiały ogłoszenia zabraniające używania polskiej mowy. W szkołach tępiono bezlitośnie język polski. Młodzież szkolna rozmawia szeptem pomiędzy sobą, w stałej obawie podsłuchu przez pedla, którego donos w tej sprawie do pana inspektora kończył się z reguły wydaleniem ze szkoły. Po wsiach urządzano obławy i rewizję u chłopów w celu wykrycia tajnych szkółek i elementarzy przemycanych z Prus Wschodnich. Duchowieństwo katolickie prześladowano również na każdym kroku księżom nie wolno było wydalać się z granic parafii bez zezwolenia powiatowego naczelnika policji. Za podparcie walącego się ze starości krzyża przydrożnego, za postawienie nowego, za reperację dziurawego dachu na kościele bez zezwolenia generału gubernatorstwa groziło zesłanie na Syberię lub w najlepszym razie zesłanie do guberni w Rosji Środkowej. Za czasów szkolnych mało miałem sposobności dobywania w Wilnie, a w czasie rzadkich bytności w tym mieście starałem się głośno i ostentacyjnie mówić po polsku i ironicznie patrzyłem na policję, która nie ośmielała się zwrócić uwagi lub zaczepić ucznia liceum cesarskiego z Petersburga. Pewnego jednak razu, odwiedzając z matką krewnych naszych w Wilnie, Trafiliśmy na przykre zdarzenie. Kuzyna mego, ucznia ostatniej klasy gimnazjum wileńskiego, wydalono ze szkoły na skutek doniesienia gimnazjalnego pedla, który jakoby słyszał, jak kuzyn rozmawiał na ulicy głośno po polsku, krytykując przy tym stosunki szkolne. Biedny chłopak zmuszony był przenieść się do jednego z dalekich, położonych na wschodzie miast gubernialnych, aby zdać maturę, i uzyskać prawo do wstąpienia do wyższego zakładu. Stracił przez to rok cały. Cząsłem się z oburzenia i po powrocie do liceum nie omieszkałem opowiedzieć o tych prześladowaniach moim kolegom. Był w naszej klasie chłopiec, syn gubernatora jednej z guberni królestwa, którego rodzina nie należała do naszej sfery a jego ojciec prawdopodobnie typową dla niskiego pochodzenia służalczością doszedł do tego stanowiska. Chłopiec ten był powszechnie nielubiany za swoją arogancję i brak umiaru, co tłumaczyliśmy między sobą jego hamskim, jak to nazywaliśmy, pochodzeniem. Naturalnie wtrącił się do naszej rozmowy, że Polacy to buntowszczycy, to kanalie, które nie zasługują na lepsze traktowanie. W zaległa cisza. Byłem jedynym Polakiem. Kilku rosyjskich chłopców jednak, czerwonych z oburzenia, z zaciśniętymi pięściami, zbliżyło się do oszczercy. W tej samej chwili otworzyły się drzwi i do klasy wkroczył generał Schilder, dyrektor liceum wykładający w starszych klasach historię. Rozejrzał się... I spytał o powód wzburzenia. Zgodnie z tradycją liceum cała klasa milczała, tylko wszystkie oczy utkwiły na twarzy winowajcy. Generał szybko wywołał go do tablicy, rozkazawszy, aby wyjaśnił powód. Winowajca, czując nasz wzrok, był zmuszony do powtórzenia wobec całej klasy słowo w słowo uwag o Polakach. Generał się zasępił. — Słuchaj — rzekł, patrząc na niego ostro. — Widzę, że nie rozumiesz, gdzie się znajdujesz. — To jest liceum cesarskie. Szkoła dla dobrze wychowanych i przyzwoitych młodych ludzi, a nie chamów. Ostatnie słowa podkreślił dobitnie i mówił dalej. — Zakład nasz. Ma na celu wychowanie młodzieży na dżentelmenów, a nie na donosicieli i prowokatorów. Powinienem był ciebie wydalić z liceumu. Nie zrobię tego jednak ze względu na przykrość, jakąbym zrobił twojemu koledze kniaziowi Piery Jasławskiemu. Po pierwszy użył tytułu w stosunku do mnie, jakby starając się przypomnieć tamtemu, że obowiązują tutaj reguły sfery, do której jego rodzice nie należeli. Pozbawiam ciebie niedzielnych urlopów na okres miesiąca, abyś zapamiętał, że tylko człowiek podły pluje na powalonego przeciwnika. Że tylko człowiek pozbawiony serca obrażać może w taki sposób przedstawiciela tego bohaterskiego, a nieszczęsnego narodu, jakim są Polacy. A teraz wobec wszystkich każe ci przeprosić kolegę, któremuś zrobił taką krzywdę moralną. Pojąłem wtedy, że ludzie dzielą się na dobrych i złych, niezależnie od narodowości. Poczułem jednocześnie związek z moją klasą społeczną, rządzącą się moralnymi zasadami, które to wyróżniają nas od innych. Zrozumiałem też że przestrzeganie tych zasad, a nie bogactwo, czyniło z nas grupę zamkniętą. Na życzenie ojca wakacje tamtego roku spędziłem, pracując jako robotnik w jego fabryce. Przeciągły gwizdek fabryczny zwiastował przerwę obiadową. Zmieszany z tłumem robotników, śpieszyłem do głównej bramy. Ubrany w bluzę robotniczą, w długich roboczych butach, Czarne od sadzy i smarów, które osiadły mi na ubraniu, rękach i twarzy, niczym nie odróżniałem się od otoczenia. Od paru już dni pracowałem jako czeladnik w kuźniach zakładu budowy lokomotyw w Siole Aleksandrowskim pod Petersburgiem. Uczyłem się tego roku dobrze i przeszedłem do następnej klasy bez egzaminów, zgodnie więc z zakazem ojca. Część długich wakacji spędziłem na praktyce fabrycznej. Przeskok od atmosfery cesarskiego liceum, jednego z najbardziej ekskluzywnych zakładów oświatowych w Rosji, do środowiska robotniczego był dosyć gwałtowny. Tak niedawno paradowałem w pirogu na głowie i białych rękawiczkach na niebie reżnej mnewy, a teraz byłem umorusanym robotnikiem bez żadnych przywilejów. Mój ojciec był jednak zwolennikiem hartowania i kontrastów, twierdząc słusznie, że nic tak nie zaprawia do życia, jak zmiana otoczenia i warunków. Miał zresztą sentyment do klasy robotniczej i zwykł był mawiać, że wśród tych prostych ludzi spotykał więcej jednostek subtelnych i dżentelmenów niż wśród tak zwanego towarzystwa. Zresztą sam w swoim życiu dał dowód wielkiej odwagi, kiedy będąc za młodu oficerem gwardii, w porozumieniu ze swoją matką wystarał się o roczny urlop i wstąpił jako zwykły robotnik do zakładów, których kilkanaście lat później został dyrektorem naczelnym. W owym czasie postępek mego ojca wywołał wiele komentarzy nie tylko w korpusie oficerów gwardii, ale i wśród ziemiaństwa. Ojciec mój, będąc z natury człowiekiem bardzo wyrozumiałym, miał także swoje ale. Nie znosił zarozumiałych półinteligentów i miał wrodzoną niechęć do sfery urzędniczej i szlacheckich półpanków. Czuł się natomiast dobrze wśród prostych ludzi i chciał mi tę cechę zaszczepić. Pierwsze moje dni pobytu w fabryce były niezwykle męczące. Po kilku godzinach walenia młotem czułem ból w mięśniach i stawach. Wymagało czasu i wysiłku, by zapomnieć o liceum i zaaklimatyzować się w nowym otoczeniu. Powoli i z trudem wsiąknąłem w atmosferę robotniczą i odkryłem w życiu fabrycznym wiele cech dodatnich. W huku młotów, turkocie maszyn, w szalonym obrocie trybów i przekładni Tkwiło coś męskiego, jakaś krzepkość, a przy tym pewien rodzaj poezji. Kuźnie fabryczne, w których pracowałem, mieściły się w długim na ćwierć kilometra budynku. Wzdłuż ścian znajdowały się stanowiska kowalskie, w których odkuwano ręcznie mniejsze części parowozów. W środku stały rzędem olbrzymie młoty parowe. Każdy z majstrów kowalskich miał do pomocy dwóch robotników po rosyjsku zwanych bojcami i jednego czylednika. Hala częsła się od uderzeń młotów, a huk był ogłuszający. W półmroku panującym z powodu pyłu unoszącego się w powietrzu, tym wyraźnie jaśniały snopy iskier buchających spod młotów kowalskich i światło rozgrzanej do białości stali. W powietrzu czuć było siarką, sadzą, i rozgrzanym koksem. Obok kuźni w olbrzymich halach mieściły się wielkie piece i odlewnie. Nocą buchały z tych pieców czerwone zarzewia, oświecające niebo i całą okolicę złowieszczą łuną. Kuźnią kierował wysoki, chudy szkot nazwiskiem Pratt i ja mu to zawdzięczam, że przeniesiono mnie na koniec do oddziału zdawczego lokomotyw. Wyznaczenie mnie na młodszego palacza w tym oddziale przyjąłem z uczuciem ulgi, bo była tam praca lżejsza, jak i z wielką radością, bo był to najciekawszy oddział w całej fabryce. W wielkiej hali montażowej stały parowozy, jedne dopiero świeżo osadzone na podwoziu, inne bardziej wykończone, bliższe zdania, aż do parowozów gotowych do prób, odmalowanych, błyszczących polerowaną powierzchnią i lakierem. W tym czasie rozpoczęto budowę nowych, szybkobieżnych parowozów, wytwarzanych całkowicie z materiałów krajowych, rezygnując tym samym ze sprowadzania bardziej skomplikowanych części z Anglii i Niemiec. Orientowałem się w tym dobrze, bo była to inicjatywa mego ojca podjęta wbrew oporom szkockiej, angielskiej i niemieckiej kadry technicznej. Obliczenia i konstrukcje nowego parowozu – Wykonał doradca techniczny zakładu, profesor Mikołaj Leonidowicz-Szczukin, kolega mojego ojca z Akademii Inżynierów Wojennych i przyjaciel naszej rodziny, w której był stałym i zawsze mile widzianym gościem. W dniu próby parowozu byłem już od świtu w fabryce. Parę godzin przeszło. Zanim sprawdzono ostatecznie lokomotywę, naoliwiono wszystkie części, Rozpalono pod kotłem. Około godziny dziesiątej rano nowy parowóz był już pod parą. Przeciągły gwizd, odróżniający kurierskie lokomotywy od zwykłych, towarowych, obwieścił gotowość do prób. Błysnęły światła sygnałów i nasz parowóz, świecący farbą, wystrojony niczym baletnica przed występem, wytoczył się z hali fabrycznej na tor kolejowy. Doczepiono do nas pociąg składający się z pięciu pulmanów pierwszej klasy, w których usadowili się goście i komisja zdawczo-odbiorcza. Wyjechaliśmy powoli bocznicą fabryczną prowadzącą do magistrali kolei Mikołajewskiej. Na głównym torze parowóz zwiększył szybkość. Było lato. Na skarpach kolejowych złociło się od kwitnącego mlecza i jaskrów. Poprzez ostrą woń smarowidła, przypalonego oleju i paliwa przedzierał się do nas prąd świeżego, letniego powietrza. Czułem się potrzebny. Uczucie tak rzadkie, kiedy pracowałem później umysłowo. Czułem się ważny, że jestem częścią tego zespołu konkretnej i widocznej pracy. Z wysokości parowozu patrzyłem na migające przed nami pola, lasy, osiedla ludzkie. Szybkość parowozu zrastała. Z rozkoszą czułem pęd lokomotywy, wreszcie zwolniliśmy biegu i stanęliśmy przed dworcem kolejowym w Kołpiniem. Z wagonów wysiedli goście, a inżynierowie biorący udział w komisji zaczęli szczegółowe badania parowozu. Trwało to kilka dni. Szczególną uwagę, jak dostrzegłem, poświęcono tłokom nowego systemu Compound. Obserwując to, zazdrościłem ich pewności w ocenie, ich profesjonalności, ich precyzyjnego sposobu wyrażania się. Imponowali mi tak, jak imponowali mi robotnicy swoją dyscypliną ruchów, swoim spokojem i zawodostwem w wykorzystywaniu sił i narzędzi. W kuźni zaprzyjaźniłem się z nieco starszym ode mnie chłopcem. Nazywał się Mikołaj Pietrow. Kola, syn kierowcy parowozu z kolei mikołajewskiej. Był to chłopak delikatny w obejściu, inteligentny, z pewnym odcieniem tej tak swoiście rosyjskiej melancholii. Dzięki niemu zacząłem bywać w domach robotników i z całą świadomością mogę stwierdzić, że warunki bytu robotnika rosyjskiego w owych czasach w Petersburgu były bez porównania lepsze niż te, z którymi kilka lat później zetknąłem się w Anglii. Przypuszczam, że żaden z ówczesnych robotników rosyjskich pracujących w Piotrogrodzie nie zgodziłby się na mieszkanie w slumsach angielskich ani na warunki angielskie. W życiu robotnika rosyjskiego było więcej powietrza, Więcej przestrzeni, więcej rozmaitości związanej z szeregiem patriarchalnych zwyczajów i świąt kościelnych, nie mówiąc o zdrowej, pożywnej, a smacznej kuchni. Robotnik rosyjski był ponadto inteligentniejszy niż angielski, upodlony i akceptujący upodlenie. Niestety, plagą życia robotniczego w Rosji było pijaństwo rujdujące dom, rodzinę. I dobrobyt tej klasy. Mówiliśmy o tym często z kolą. Kola zwierzył mi się, że jest członkiem kółka socjalistycznego. Prosił o zachowanie tajemnicy. A mnie to niesłychanie pochlebiło, że zdobyłem jego zaufanie. Była to szlachetna, subtelna, uczuciowa natura. Polubiłem go szczerze. Kończyłem pracę w fabryce i powiedziałem mojemu przyjacielowi o planach spędzenia resztę wakacji w psy W oznaczony dzień zająłem miejsce w wagonie drugiej klasy pociągu idącego na Wilno, Kowno, do granicy, po czym wyszedłem na peron. W tłumie pasażerów i osób odprowadzających ujrzałem postać Koli. Była to dla mnie bardzo miła niespodzianka, mimo że po peronie chodziliśmy w milczeniu, jakby w obawie wypowiedzenia swoich myśli. Odezwał się wreszcie trzeci dzwonek. Wskoczyłem do wagonu i stanąłem w otwartym oknie. — Do widzenia, Kola! — zawołałem. — Pamiętaj o mnie! — Do widzenia, Mitia! Nie zapomnę! Pociąg ruszył. Poczułem, że między mną a moim przyjacielem Zarysowało się raptem coś, co z wąskiej szczeliny Szybko rozszerzy się w przepaść Przez którą ani dobra wola, ani przyjaźń Nie zdołają przerzucić kładki Przepaść dzieląca dwa światy Dwie mentalności Stanowisko zajmowane przez ojca w zakładach aleksandrowskich i funkcja generalnego inspektora podróży cesarskiej, jaką piastował na dworze, były nie tylko odpowiedzialne, ale i nad wyraz ryzykowne. Napięcie to odczuwaliśmy w domu. Car Aleksander III, mimo swoich antypolskich upodobań, właśnie ojcu powierzył wykonanie pociągów cesarskich i stały nadzór nad cesarskimi podróżami. Aleksander III interesował się kolejnictwem jak każdy despota lubił zajmować się szczegółami. W czasie podróży sprawdzał stan torów kolejowych i resorów wagonów, nalewając w tym celu szklankę pełną wody i śledził, czy jakaś kropla nie wylała się ze szklanki w czasie biegu pociągu. W przewidywaniu tych kaprysów carskich Komisja Rzeczoznawców, odbierająca nowe wagony dla użytku cara i jego rodziny, Posługiwać się zaczęła szklanką wody. Którejś nocy zbudzono mojego ojca, bo Aleksander III wyraził niezadowolenie, że zegar pamiątkowy po zmarłym carze Aleksandrze II zamieniono na inny, bardziej dopasowany stylem do pomieszczenia salonki. Cesarz rozkazał, aby zegar znalazł się z powrotem w czasie postoju pociągu w Moskwie I ojciec musiał wysłać najszybszą lokomotywę, aby złapać pociąg carski na dworcu tego miasta. Pewnego dnia czekaliśmy na ojca z obiadem. zwyczajem wyczajem petersburskim jadaliśmy o siódmej wieczorem. Matka, znając punktualność ojca, była wyraźnie zaniepokojona. Milczeliśmy, nadsłuchując jego powrotu. Usłyszeliśmy wreszcie ten, ten koński zgrzytnęła brama wjazdowa, a w chwilę potem dobiegł u nas brzęk ostróg i znajome kroki. Ojciec wyglądał na zakopotanego. Rodzina cesarska wyjechała tego dnia w podróż. Zaledwie usiedliśmy do stołu i służący Fiedor zaczął roznosić zupę, gdy gwałtowne targnięcie za dzwonek u drzwi wejściowych przerwało obiad. Służący wrócił za chwilę. — Kurier cesarski! — oznajmił głośno. — Niech wejdzie! — rzekł ojciec. W drzwiach sali jadalnej stanął wojskowy w czapce na głowie, przy szabli i z rewolwerem u boku. Brzęknął ostrogami, zasalutował, wyjął z torby wielką, zalakowaną kopertę, poprosił o pokwitowanie... Zasalutował powtórnie, zrobił zwrot w lewo i wymaszerował Ojciec rozerwał kopertę, przeczytał pismo Twarz mu się zmieniła, skinął głową na matkę I oboje wyszli z jadalni Gdy matka wróciła, zauważyłem jej zdenerwowanie Pociąg carski uległ katastrofie pod borkami Powiedziała do mnie cicho Nie wiadomo, czy car i jego rodzina żyją. Kazano ojcu wyjechać natychmiast na miejsce katastrofy. Ojciec się pakuje i odjeżdża specjalnym pociągiem. Gdyby carowi się coś stało. Nie dokończyła, bo wszedł ojciec ubrany w płaszcz. Służący znosił rzeczy. Wyszliśmy wszyscy przed dom, by go odprowadzić. W chwili, gdy miał już wsiadać do powozu, a my z trudem powstrzymywaliśmy zdenerwowanie, pojawiła się nagle z postać drugiego, Feldiegra, z nowym meldunkiem. Z jeszcze większym napięciem patrzyliśmy na czytającego meldunek ojca, ale twarz jego rozjaśniła się. — Przeczytaj — rzekł do matki, oddając jej papier. — Jego cesarska mość z rodziną... Ocalała. Jego cesarska mość zaczęła wyrazić zadowolenie z mocnej konstrukcji wagonów. Jego cesarska mość wraz z rodziną wraca do Petersburga. Wasz przyjazd niepotrzebny. Koszmar minął, bo nie wiadomo jaki los spotkałby mego ojca, odpowiedzialnego za budowę wagonów i za cesarskie podróże, gdyby stało się coś cesarzowi lub jego rodzinie. Na moim ojcu, jako na Polaku, skupiłoby się wszystko i nie ominąłby go sąd polowy z wszystkimi dalszymi następstwami. Car Aleksander III żartować nie lubił. Oddać jednak trzeba carowi, że w parę tygodni po tym wypadku ojciec dostał rozkaz osobistego stawienia się u cesarzowej Marii Teodorowny. Carowa przyjęła ojca nad wyraz łaskawia i wyraziła zadowolenie z budowy wagonów, co jej zdaniem przyczyniło się do ocalenia rodziny cesarskiej. W parę miesięcy później ukazał się dekret cesarski nadający ojcu order świętego Włodzimierza wysokiej klasy i prawo do nabywania na własność ziem na Litwie, co w obu przypadkach było niezwykle rzadkim odznaczeniem Polaka. Ojciec skorzystał z tego, skupując nasze dawne ziemie, skonfiskowane po powstaniu mojemu dziadowi. Będąc już w randze generała inżynierów wojennych, ojciec podał się do dymisji, by prowadzić własne interesa i zająć się osobiście naszymi majątkami. Ojciec rzadko znowuż przebywał w domu. Założył Towarzystwo Kolei Dojazdowych i zaczął budować sieć kolei na Litwie, na Ukrainie i w prowincjach nadbałtyckich. Widywałem go mało, a jeszcze mniej rozmawialiśmy z sobą. Wydawało mi się, że mnie nie dostrzega i byłem o to zazdrosny. Dopiero kłopoty i przykrości, jakich ojciec zaczął doznawać od generałów gubernatora Orzewskiego, zbliżyły nas do siebie. Ojciec Szukający widocznie sił w domu, otwarcie dzielił się swoimi problemami, jakie czynił mu gubernator Orzewski, nie szczędząc przy tym ostrych słów krytyki pod adresem administracji cesarskiej. Było to dla mnie wstrząsem, bo z pozycji liceum widziałem Imperium Rosyjskie jako niezwyciężony monolit i zarzuty ojca, że ryba psuje się od głowy, poparte przy tym dowodami, były dla mnie wielkim zaskoczeniem. Ojciec upatrywał koniec imperium w negatywnym doborze kadr administracyjnych, do których awansowano ludzi niskiego pochodzenia, jak to moja mama nazywała, a koty, którzy nie przebierali w środkach przy szybkim bogaceniu się i nie znali umiaru w swojej pysze. Zdumienie ogarnęło mnie, kiedy w tym samym duchu ojciec krytykował rodzinę cesarską, zaliczając ją do drugorzędnej niemieckiej arystokracji o poślednim rodowodzie. Generał gubernator Orzewski, Polak z pochodzenia, a żandarm z zawodu, rządził trzema guberniami litewskimi. A gubernatorem kowieńskim był rzeczywisty radca stanu Klingenberg. Obydwaj byli głównymi sprawcami wypadków, które w roku 1892 zaszły na Żmudzi. W miasteczku Kroże powiatu teleszewskiego były dwa kościoły. Nowszy parafialny i dawny, sięgający bodaj drugiej połowy XVI wieku, kościół pobernardyński. Ten dawny kościół ludność ze Żmudzi otaczała szczególną czcią z powodu znajdującego się w ołtarzu, a słynącego cudami obrazu Matki Boskiej Krożańskiej. Po wydaleniu z Litwy przez Murawiowa zakonu ojców Bernardynów, kościół ten pozostawiono pod opieką księdza altarysty, byłego zakonnika. Po śmierci staruszka na miejsce zmarłego, biskup kowieński wznaczył nowego księdza. W myśl obowiązujących zarządzeń Należało jednak uzyskać zgodę gubernatora na zatwierdzenie nominata. Wówczas nieoczekiwanie władze przypomniały sobie, że po skasowaniu zakonu i śmierci ostatniego zakonnika kościół w gruncie rzeczy egzystuje wbrew prawu i że jest niedopuszczalne, aby w jednej parafii były dwa kościoły. Nie tylko więc odmówiły zatwierdzenia kandydata, ale postanowiły kościół zamknąć. W tym celu zajechał do Krosz gubernator Klingenberg w otoczeniu żandarmów i sotni kozaków, a znalazłszy świątynię wypełnioną tłumem wiernych śpiewających litanie, wszedł do kościoła i nie zdejmując czapki wezwał lud, aby natychmiast kościół opuścili. Wierni odmówili posłuszeństwa. Wtedy na rozkaz gubernatora wywalono główne drzwi, a do świątyni wtargnęli kozacy I jeli rozpędzać wiernych nachajkami. Powstało zamieszanie. Kilkadziesiąt osób stratowano końmi. W kościele rozległy się jęki. Ludzie jednak nie śpieszyli się z wyjściem. Przed kościół wystąpił organista z krzyżem w ręku i donośnym głosem zaśpiewał Kto się w obronę? A w końcu zaintonował rosyjski hymn Boże, chroń cara! by opamiętać napastników. Nie zwrócono jednak na to uwagi. Kozacy wywlekali za włosy kobiety z kościoła, katowali mężczyzn, wreszcie pojmali najbardziej opornych i pod konwojem popędzili pieszo do leżącego o kilkadziesiąt wiorst powiatowego miasta Szawle, by stamtąd, jak stali, wysłać ich koleją na Syberię. Budynek zamknięto, zabito drzwi i okna, I kościół opieczętowano. Wśród zesłanych znalazła się jednak pewna żmudzinka niepospolitej urody. Nazywała się Urszula Białunas. Jej fotografie wraz z ulotką opisującą zdarzenie przemycono do zaboru austriackiego i w kilka tygodni potem odbite w wielkim nakładzie rozesłano w świat. Sprawa Zaczęła nabierać rozgłosu. Pisano o niej nie tylko w prasie zagranicznej, ale również w podlegającej cenzurze prasie rosyjskiej. Nawet prorządowe pismo Nowo Jevrymio musiało zamieścić duży artykuł, w którym bez ogródek napiętnowano barbarzyński postępek władz W salonach petersburskich zaczęto mówić głośność i z oburzeniem o zajściach w krożach, nie szczędząc komentarzy pod adresem głównego sprawcy Orzewskiego, tego byłego żandarma i donosiciela. Sprawa dochodzi do uszu cara Aleksandra III i wywołuje zrozumiałą reakcję. Z rozkazu carskiego na Litwę ma udać się jeden z senatorów dla zbadania sprawy i przedstawienia carowi raportu. Wybór padł na senatora hrabiego Kanta Kuzena. W tym samym czasie zachodzi na Litwie inne zdarzenie, związane pośrednio ze sprawą krożeńską. Umiera ostatni z hrabiów mostowskich złuczaj w powiecie święciańskim, pozostawiając ten olbrzymi majątek bez spadkobierców, którzy według obowiązującego na Litwie rosyjskiego prawa Mogliby go dziedziczyć Według tego samego prawa nabywco majątku Mógłby być jedynie prawosławny Rosjanin Aby ocalić tę polską spuściznę By nie dostała się w ręce Rosjan Grona polskich ziemian Zawiązuje spółkę Dopuszczając do niej pewnego przyzwoitego prawosławnego Rosjanina I na jego imię nabywał uczaj W czasie dochodzenia w sprawie zajść w krożach prowadzonego w Wilnie przez hrabiego Kanta Kuzena, generał gubernator Orzewski rozkazał niespodziewanie natychmiastową sprzedaż majątku Łuczaj i to za niezwykle niską cenę, wyznaczoną przez rosyjską administrację, grożąc członkom spółki zesłaniem w trybie administracyjnym, gdyby nie dostosowali się do polecenia gubernatora. Majątek sprzedano i, jak się okazało, Nabywcą został senator hrabia Kantakuzen, który oczywiście zakończył dochodzenie w sprawie zajść w Krożach z konkluzją uniewinniającą generał gubernatora Orzewskiego i gubernatora Klingenberga. Raport z tym wnioskiem hrabia Kantakuzen złożył osobiście cesarzowi. Przeszło kilka miesięcy. Po Petersburgu, Zaczęły krążyć pogłoski o nabyciu przez hrabiego kantakuzena jakiegoś wspaniałego majątku na Litwie, wywołując różne uwagi i komentarze. Pogłoski te zataczały coraz szersze kręgi, aż wreszcie dostały się na języki sfer zbliżonych do dworu. Nieoczekiwanie! Hrabia kantakuzen dostaje rozkaz stawienia się niezwłocznie u cesarza. Rozmowa władcy z hrabią kantakuzenem odbyła się w cztery oczy. Tegoż wieczoru w mieszkaniu przy ulicy Kirocznej znaleziono martwe ciało hrabiego. Car Aleksander III był brutalny, ale i konsekwentny, co w opinii ojca ratowało jeszcze cesarstwo. Orzewski wypadł z łaski. W sferach stolicy otoczono go pogardą. Przetrwał jednak jeszcze rok na swoim stanowisku. Śmierć zaskoczyła go w drodze do Petersburga. Klingenberga zaś wyrzucono z kowna. W tym ostatnim roku swojego generału gubernatorstwa, Orzewski, chcąc widocznie uratować swoją pozycję, węszył wszędzie polską intrygę. I alarmował Petersburg, ostrzegając przed nowymi zamieszkami i dając do zrozumienia, że jedynie dzięki jego zdecydowanej polityce panuje spokój na Litwie. Ojciec w tym właśnie czasie otrzymuje oficjalne pismo od Orzewskiego, w którym generał gubernator w ostrej formie oskarża go o zatrudnianie niedopuszczalnej liczby Polaków na naszych kolejach. Potem następują dalsze ataki. Z listem Orzewskiego w kieszeni ojciec udaje się do wielkiego księcia Michała Aleksandrowicza. Wielki Książę po katastrofie pod Borkami był usposobiony do ojca bardzo przychylnie. Po wysłuchaniu sprawy wielki książe powiedział ojcu – Wy nie obraszczajcie w nimanie na to go podleca. Znając jednak stosunki w rządzie, książę poradził ojcu rozmówić się z Orzewskim osobiście. Ojciec z natury był stanowczy, ale i kulturalny. Wyznawał jednak zasadę, że na chamstwo najlepszym lekarstwem jest jeszcze większe chamstwo. Dlatego pytania o treść tej rozmowy Zbywał niechętnie. Musiała jednak trafić kosa na kamień, bo ataki Orzewskiego ustały momentalnie. Ojciec żadnych jednak zmian w zatrudnieniu na naszych kolejach nie przeprowadził i nadal preferował Polaków. Car Aleksander III umarł tego samego roku, co mój dziadek Antoni. Dziadek słabł już parę tygodni, także zdążyłem przyjechać do dyszek w dzień jego śmierci. Wieczór zimowy zapadał na ziemią, gdy wysiadałem z powozu. Nisko na horyzoncie, czerwonym zarzewiem gorzała jeszcze ostatnia smuga zachodzącego słońca. Pokój dziadka tonął w półmroku, ale chory prosił, by mu nie zapalano światła. Zwrócił swoją siwą głowę ku oknu, wpatrzony w dogorywające promienie zachodu. Przed chwilą odbył spowiedź świętą, otrzymał ostatnie pomazanie, pożegnał nas szeptem, uśmiechnął się przyjaźnie i dodał, że cieszy się na spotkanie z babcią, a teraz chce pozostać sam. Umierał pogodzony z nadchodzącą śmiercią.